Nam piękna gitarka nam wyrosła z, pod koniec tej kompozycji. To Rap Beach, y, facie od Winge, od Whitesnake. Niesamowicie zakombinował w piosence If I Was King. Y, czwarty utwór, płyta Paralyzed i najnowszy Black Swan. No, właściwie mogę powiedzieć już w tej chwili, pomimo iż y, dopiero z tą płytą wystartowaliśmy, że... W moim osobistym odczuciu absolutnie najlepsza ich płyta. Chociaż dla ułatwienia dodam, że pierwsze dwie podobały mi się absolutnie średnio i zastanawiałem się, czy tę trzecią kupić, zadecydował sentyment wobec głosu Robina McAuleya, którego lubię sobie posłuchać, nawet jeśli nie zawsze odpowiadają mi same kompozycje. Tym razem zupełnie jak na zamówienie. Utwory idą jak na ten rodzaj oczywiście muzyki. Lekką ręką wszystko jest swobodnie poprowadzone, one zwrotki automatycznie, niemal lejście przechodzą w refreny, w takie właśnie solówki, w takie kombinacje, jakie mieliśmy pod koniec piosenki If I Was King, więc jest po prostu świetnie. Mówiąc o sentymencie wobec Robina McAulay'a, tu oczywiście do gry wchodzą wcale nie, płyty, wcale nie muzyka z Grand Prix, czy Far Corporation, bo to oczywiście były fajne epizody, ale chodzi mi o te trzy płyty nagrane u boku Michaela Schenkera, czy właściwie Michaela Szenkera. Właściwie sam nie wiem, jaki jest, bo to jako, że Niemiec powinien być Michael, ale okazuje się, że Schenker wobec międzynarodowego rynku sam siebie ochrzcił jako Michael, więc Niemcy mówią Michael, reszta świata mówi Michael. To pozwólcie, moi drodzy, nawiedzeni, że ja będę raz na jakiś czas mówić i w tej, i w tej formie, by być komunikatywny wobec wszystkich ewentualnych odbiorców, choć oczywiście moja skromność mi nakazuje powstrzymać się od takiego dalekiego zasięgu jak do Niemiec czy do Anglii. W każdym razie e, dobra ekipa. Robin McAuley, który śpiewa, e, rap, e, bitch e, już wspomniałem na gitarze. Jeff Pilson, basista, to facet od Foreigner i od I na perkusji Matt Starr, e, no też kapitalna osobowość. Pamiętamy go choćby u boku nieżyjącego już Asa Freelaya, No ale też była grupa Mr. Big, a więc jest tego trochę więcej. Ale chodzi, chodzi mi o grupę Michael Schenker Group. Oni mieli trzy albumy znakomite, które wydali na przełomie lat 80. 90. No w ogóle polecam taki zwięzły album Perfect Timing. To była pierwsza z tej szalonej trójcy. Ze dwa utwory takie bardziej szarpane, kąśliwe, reszta niezwykle melodyjne. Są też piękne balety lady, takie uroczyste heavy metalowe granie lat 80. Proszę tu wziąć pod uwagę, że mówimy o heavy metalu, którego słucha nawiedzone studio, nie wobec różnego rodzaju wymiotów wykrztuśnych, których nie cierpię. No ale oczywiście warto było też skoncentrować ucha na płytach Save Yourself i nazwanej od po prostu MSG, czyli zupełnie tak nazwa zespołu, wiele rewelacyjnych piosenek. Ja zresztą nosiłem się z zamiarem, by przedstawić te albumy no, wiadomo, że nie w całości, ale powiedzmy tak w 70% zestawach. I. Yy może wakacje będą dobrym ku temu okresem, to wtedy bym zrobił, bym się tak z państwem mówił, że byśmy te płyty sobie zostawili na jakąś ostatnią czwartą godzinę nawiedzonego studia. No wiadomo, że nie wszystkie trzy od razu, ale jakąś na przykład typu Perfect Timing wybrałbym moje ulubione utwory i one by popłynęły w tej ostatniej godzinie i to by nie zakłócało nikomu programu w tej wcześniejszej fazie, jeśli ktoś akurat nie byłby w stanie aż takiej dawki tej konkretnej muzyki posłuchać. W każdym razie grupa Black Swan, twór, który ma już y, tak 5-6 lat, 6 lat, bo pierwsza płyta Shake the World to z 2020 i to jest zespół, który no, nie jest do końca naturalny, bo ci panowie nie zebrali się z racji y, jakiegoś y, przypadkowego spotkania, spontanicznego wydźwięku, tylko namówił ich do tego Serafino Perugino, który to już ja raz mówię o tym, że y, szef wytwórni Frontiers Records yy, bardzo wiele zespołów w swojej stajni ustawił i okazało się, że były to naprawdę niezłe ustawki. Ja wiem, że określenie ustawka jest ohydne i dotyczy kibolstwa lejącego się gdzieś tam po lasach i oby się wytłukli pewnego dnia raz na dobrze i będzie święty spokój z nimi. W każdym razie posługując się taką metaforą trochę ustawkową, yy, no to tutaj rzeczywiście sera. Fino Perugino do wielu takich zespołów się przysłużył, ale w bardzo pozytywnym tego aspekcie, więc jak będę raz na jakiś czas jego nazwisko podkreślać wobec jakiegoś zespołu, to proszę mieć na uwadze, że tutaj były tylko i wyłącznie dobre fluidy. Jeszcze jedna piosenka na dzisiaj z Longplay'a "Paralyzed". Utwór nazywa się I'm Ready i to jest siódmy z jedenastu, jakie ta płyta zawiera. Myślę, że nie ma w tym absolutnie przesady, gdy w jeszcze... Przed płytowym wywiadzie Robin McCauley powiedział, że tym razem Black Swan napisali piosenki wznoszące grupę na najwyższy poziom. Należy dodać, że uczynił to w przypadku staroświeckiego hard rocka, niekiedy hard and heavy i niezwykle przyjemnie się tego słucha, więc będę miał na pewno niejedną frajdę, byśmy sobie jeszcze któregoś nawiedzonego studia jednego czy drugiego utworu z płyty Paralyzed, Słuchali. Ciekawie jestem, jak przypadnie szanownym nawiedzonym nowa wersja tej piosenki. Got many ways to reach tomorrow Love will always grow, no pain, no sorrow When you take me in your arms, you can break me with your heart I feel the magic of your charms, where you're tearing me apart It touched my life. I'm still dreaming. Anything before has lost its meaning. Even in your eyes, my soul's on fire. All my feelings grow. We can go higher. Just to call my own well, I don't want dream If I have to dream Zapewnienia, że nowa płyta Chrisa Normana jest wspaniała, właśnie się urzeczywistniły, bo to mamy naprawdę na ladzie dwie piosenki wyciągnięte z serca, płytę Lifelines. Najpierw nowa wersja utworu Midnight Lady, którą Chris Norman śpiewał niegdyś na płycie Some Hearts are Diamonds. To był ten album, na którym dużą pomoc uwydatnił Dieter, Dieter Bolen z grupy Modern Talking, a przed All I Have to Do is Dream uh, with Susan Norman repertoire of group The Everly Brothers. Kierkowy Piękny Przebój, który kojarzy się ze słonecznym latem epoki lat 60. i oczywiście w, z filmami w rodzaju lody na patyku, prawda? Chociażby. No, nie chciałbym, abyśmy się z tą płytą tak szybko rozstali. Mam jeszcze jedną niespodziankę, bo ja już wcześniej przestrzegałem, że tutaj tych niespodzianek trochę jest. Za nami przeróbki z, z teki Toma Petiego, Roberta Palmera, Coldplay, Hot Chocolate, czy również Everly Brothers, ale także w oparciu o AHA, Crying in the Rain. Natomiast dzisiaj do tego dorzuciłem już te dwie i będzie jeszcze jedna, oto ona. When came to me last night and she cried. It's the moonlight. She looked so fine. Well, she looked all right, and she moaned, "Oh, daddy, move over." Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. no teaching Oh man, I can say international me with her dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista, I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her, Mexico. Wersja bez tych usymfonicznionych klawiszy, które są w oryginalnej wersji grupy Smokey. Ale i też mi się bardzo podoba, bo w ogóle piosenka dla mnie piekielnie ważna. Meksykańska dziewczyna, Mexican Girl z repertuaru grupy Smokey jako dwunasta ścieżka do najnowszego coverowego albumu Chrisa Normana. Płyta nazywa się Lifelines i będziemy na pewno jeszcze jej nie, niejednokrotnie słuchać. Ale ponieważ wzięło mnie tak na spominki, to ja zabrałem dzisiaj ze sobą płytę Queen do nawiedzonego studia i nie Queen dwójkę, bo właśnie trafiła na rynek w tygodniu mieliśmy trzyutworowy z niej fragment, więc już dzisiaj może jeszcze będzie, może nie. Zobaczymy. Nie, nie musimy się napinać, by koniecznie iść z płytą do przodu. W każdym razie przyszło mi do głowy, aby wspomnieć też mojego dobrego kolegę. Na szczęście to jest kolega z tych żyjących, a i też bardzo ważnych w moim życiu. No a w każdym razie mm, eliksir z kubeczka. Takie liche te kubeczki tutaj mamy. Takie takie mięciutkie, że trzeba właściwie wkładać po dwa, bo jak się wsadzi jeden, to on się po prostu aż wywala i można tutaj zrobić niezłą burę, można tutaj narozlewać... No, ale to jest raczej informacja dla tych, którzy tutaj korzystają z ewentualnego saturatora, który posiadamy w radio z ciepłą i zimną wodą. Ja przynoszę swoje bombelkowe napoje i być może te bombelkowe napoje mi trochę szkodzą. W każdym bądź razie płyta The Game z 1980 to jest taka historia yy, mało, y, mało oparta o encyklopedię, o leksykony, yy, a bardziej o uczucia, o to, że wspomnienia to w ogóle coś pięknego co posiadamy i przecież muzyka niejednokrotnie się na tych wspomnieniach opiera i właściwie czym by była muzyka Gdybyśmy nie mogli jej jakoś odpowiednio podporządkować jakimś istotnym dla nas właśnie chwilom życia. No więc były takie czasy, kiedy ja się wyprowadzałem już pomału z rodzicami z naszego starego bloku, w którym spędziłem całą szkołę podstawową, ale jeszcze przez jakiś czas udało się w tym bloku być, zanim mój super kumpel, który mieszkał siedem pięter nade mną, miał bardzo dobre kontakty. Znaczy jego rodzice mieli bardzo dobre kontakty, tam często y, znajomi, przyjaciele, nawet sąsiedzi zaprzyjaźnieni, oni wyjeżdżali gdzieś za granicę, no i z tych zagranic zawsze temu mojemu Fredziowi, koledze, przywozili jakieś... No często upominki muzyczne. Ja nie wiem, czy Fredziu jesteś dzisiaj przy odbiorniku, czy słuchasz nawiedzonego studia, bo nieraz wiem, że słuchasz. To gdyby akurat przypadek zrządził, że jesteś, to daj znać, bo to właśnie o tobie mówię. No i Fredek to był taki mój kumpel, rywal, z którym toczyliśmy bitwy na żołnierzyki. No to my mieliśmy całkiem dobre armię, Ustawialiśmy je po obu stronach pokoju. To były prawdziwe, prawdziwe Waterloo. No i nie tylko zresztą żołnierzyki, myśmy wspólnie grali w piłkę, konkurowaliśmy o najlepszego strzelca jedenastek i jednocześnie najlepszego bramkarza. To się potem bardzo różnie kończyło. Zazwyczaj, zazwyczaj to ja byłem taki, że nie lubiłem porażek, więc tam się czasami na tego Fredzia wściekałem, ale oczywiście zawsze go uwielbiałem i po latach uważam, że Cudownie było mieć takiego właśnie kolegę przez 8 lat podstawówki. No i Fredziu, proszę Państwa, dostawał te płyty, tak jak powiedziałem. Kiedyś y, y, z Turcji, bo właściwie to chyba wszystkie te płyty pamiętam, że były z Turcji. Chyba, że coś knoca, ale wydaje mi się, że każda, którą dostał, to zawsze było podkreślone, że ona przyjechała z Turcji, a to z jakiejś wakacji, a to z czegoś tam innego, więc umówmy się, że to były płyty z Turcji, tak idąc trochę na skróty, no i on kiedyś dostał płytę George'a Benson'a, Give Me The Night, no w ogóle to jest świetna płyta, jedna z najlepszych w katalogu George'a Benson'a, a już na pewno najsłynniejsza, sam numer tytułowy, to wow, absolutna potęga, no ja do tej płyty musiałem jeszcze trochę dojrzeć, a on już ją miał, ponieważ Fredziu bardzo lubił też Pink Floyd, to chyba nie do końca zorientowani ludzie nie wiedzieli, jaki ten Pink Floyd mają mu kupić. No i nie wybrali chyba, jak na piętnastolatka płyty, która byłaby w, w naszym, powiedzmy, guście, w, w guście kolegi, w guście moim, zamiast przywieźć jakieś Dark Side of the Moon, We Were Here, przecież już The Wall było na rynku, to mu przywieźli Amagamę, czy tam Gumę, bo to różnie na ten tytuł sobie mówimy. No, no to odjazdowa płyta, pełna psychodelicznych motywów, czasami absolutnie powiedziałbym szaleńczych, też szaleńczych minut. Na pewno album trudny, koncertowo-studyjny, nie jest to płyta dla każdego, a już na pewno nie jako płyta przewodnik wobec grupy Pink Floyd. Ale warto ją mieć. I ciekaw jestem, czy Fredziu ma dzisiaj, do dzisiaj jeszcze tych Pink Floydów. No i y, również kiedyś pojawiło się Queen The Game, no mu zazdrościłem tej płyty. To był album na czasie. Co prawda nasz Tom Press sporządził na jego podstawie singla Another One By The Dust, na którego B b-side było Dragon Attack. No ale wiadomo, że to były tylko dwie piosenki z dziesięciu, gdzie cała reszta. No i ta niesamowita okładka w kolorze srebra. Niektóre egzemplarze miały taki ala blaszany papier, ścieralny. Trzeba było ostrożnie się obchodzić, dbać bo y, można było tę okładkę w bardzo krótkim czasie dosłownie wyszurać i, i powstałaby taka matowa, starta, brzydka powierzchnia. No to w ogóle jest niesamowita płyta, bo tutaj mamy już syntezator. Dla mnie to absolutny atut, ale nie dla wszystkich. Wielbiciele tradycyjnego brzmienia Queen, y, pamiętam, że dość dotkliwie odbierali wówczas takie nowinki. Byli zaskoczeni, że y, istotne Istotną, y, istotną postacią dla tego albumu był basista John Deacon, z którego kiedyś y, wcześniej nic wielkiego sobie nie robiono, a potem okazało się, że ten muzyk nabrał tu pewnego rodzaju takich zdolności przywódczych, że ten jego bas stał się niezwykle pomocny w sile napędowej tego albumu. I proszę Państwa, tu robimy kropkę, bo chciałbym, abyśmy teraz y, trochę tej muzyki posłuchali. Love Take me back Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey. gonna get to two. Another one bites the dust. No, genialna ta funkowa gitara Meja, prawda? Do tego dochodzą te jeszcze takie metaliczne efekty, które y, przeszły z płyty News of the World, jeśli ktoś pamięta, Get Down, Make Love i, i właśnie ten sam efekt pojawił się w przed chwilą słuchanej piosence. Mieliśmy matematyczne trzy piąte ze strony A, konkretnie z samego początku wziąwszy. A więc, proszę Państwa, było to 10, 11, ponad 11 minut muzyki z płyty The Game. Najpierw play the game, czyli zagraj w tę grę. Kiedy jesteście przygnębieni, wszyscy oddawajcie się grze miłosnej. Niech miłość przepływa przez żyły, śmiał Freddie Mercury w utworze inicjującym ten album, a później z natarczywym atakiem, świetnym basem Johna Deacona, aczkolwiek kompozycji Briana Maya Dragon Attack, czyli tak smoka. No i przed chwilą Another One Bites the Dust. My sobie nazywaliśmy ten utwór jako kolejny gryzie piach. Ale gdyby przeczytać ten tytuł odwrotnie, czyli Dust the Bites One Another to wyszłoby, że jaracie nawzajem, w sensie marychę. I również ten basowy rytm, do tego syntezator, yy, wspomniana funk, gitara, cudownie się tego wszystkiego słuchało i także na tą presowskim singlu też mieliśmy to w Polsce. U nas ktoś lubił w tą presie Queen, więc były pocztówki dźwiękowe, były też single, przecież mieliśmy Bohemian Rhapsody i to jeszcze z tym małym wycięciem. Yy, jeszcze nie trzeba było kółeczka dostawiać tylko się mieściło na normalnym patyczku, który jest w tej chwili tylko pod long e. Mieliśmy jeszcze, mieliśmy jeszcze inne piosenki Queen. Właśnie pocztówki i single, więc można było z tego uzbierać no, taką pokaźną, dużą płytę. I długo, długo się wściekano, dlaczego właśnie tak postępujemy, dlaczego nie ma jakiegoś long playa, aż wreszcie Tom Press skomasował, y, zrobił y, swoją kompilację, właściwie taką podswaniacką okładkę, bo wyciągnął wkładkę do płyty Jazz i w formie pokolorowanej, bo jak pamiętamy w jazzie ona jest czarno-biała, no więc w formie pokolorowanej zrobili szatę główną dla polskiej kompilacji The Best of Queen. To była w ogóle kapitalna składanka. Bardzo trudno było ją dostać. No, ja muszę przyznać, że też się na nią nie załapałem i musiałem kupić z drugiej ręki, trochę za nią przepłacając. Jeszcze pamiętam, że mój kolega z osiedla wyczaił takiego swojego, swojego kolegę, który gdzieś tam mieszkałbym w Winogradach i, i pamiętam, że poszliśmy do niego właśnie tę płytę kupić no on specjalnie na mnie wtedy tam czekał, ona była przygotowana musiałem za nią trochę przepłacić ale to nie ma znaczenia zawsze pamiętajmy, że w takich chwilach liczy się muzyka, a więc słuchamy płyty, nad którą Queen pracowali w Monachium w nowoczesnych warunkach, mieli też nowego producenta co jest bardzo ważne ponieważ on zagwarantował jakby takie nowe tendencje światowe, eksperymenty z brzmieniem, oczywiście sami Queen też produkowali tę płytę mają w tym również duży udział i też świetnie się orientowali w ręku muzycznym. Chciałbym, abyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki, która pojawiła się na stronie B. Utwór, który który nazywa się Don't Tried Suicide i który w zasadzie zniechęcał do samobójstwa. Chciałbym, aby właśnie od nawiedzonego studia ta piosenka wypłynęła do wszystkich tych, których ewentualnie męczy depresja czy tym podobne stany i niekiedy wątpią w sens życia. Ja myślę, że i tak każdemu z nas grozi śmierć. To jest coś, czego nie unikniemy. Warto tej śmierci nie przyspieszać. Dobrze jest korzystać z tego, co jest nam dane. Niech ta piosenka będzie właśnie dobrą myślą, bo jak to tutaj usłyszymy, nikogo nie obchodzi, że próbujesz się zabić. One, two, three, four, one. Yeah. Don't do it, don't do it, don't do it, Don't do yeah. don't do it, don't do it Don't, do it. Yeah. don't put your neck on the line Baby They... Tak basowo zrytmizowany, chociaż piosenka, pomimo iż krótka, to wydaje się wielopłaszczyznowa. Don't Try Suicide. Grupa Queen w drugiej części płyt The Game. Dzisiaj łącznie z tego albumu cztery utwory w ramach przypomnienia tej muzyki, ale też i drapnięcia niezłych wspomnień, bo upłynęło już tych lat 46. Polski koncert grupy Suede. latem tego roku. Wydarzy się 23 lipca w Warszawie, a konkretnie na letniej scenie progresji. Znam to miejsce, byłem na dekalt. Jest tam trochę trawy, jest trochę takiego alamurskiego piachu. Szerokie, myślę, że plenum dobre dla publiczności, która lubi sobie tam i poskakać, albo dla tej, która lubi koncerty oglądać właśnie na siedząco, dupskiem na piachu, jakby byli gdzieś tam nad morzem. Więc warto będzie latem skorzystać z koncertu Suede, tym bardziej, że ich nowa płyta anti jest naprawdę znakomita. Ostatnio z niej trzy utwory w nawiedzonym studio, ale aby nie było, że cały czas tylko podpieram się jedną płytą, bo mam ich jednak na szczęście trochę więcej. Do dzisiaj przyniosłem album Night Falls z 2016. To jest taki trochę Suede, no, który dawał w tamtym czasie fajne koncerty i wtedy warto to było też na pewno na nich być. Ciekawość tych koncertów, ich, ich zainteresowanie na pewno budziło to, iż były poparte filmami na telebimie. No Przez dużą część zresztą występu grupa się ukrywała za tym telebimem, zanim właśnie ujawniła swój wizerunek i to właśnie miało taki charakter spektaklu filmowego. W swoim czasie już w nieaktywnym koncertowo Esculapie przyjechał promować trzecią płytę Steven Wilson i wówczas też byłem na tym koncercie. Oni rozpoczęli za taką um, trochę taką nieprzezroczystą, tylko taką matową płachtą. Ona była taka trochę matowa, trochę przezroczysta, bo tam jednak było coś widać, postaci się ruszały, były jakieś światła. No i ten koncert się odbywa i jest teraz pytanie, czy oni pokażą się publiczności, czy przez Cały występ będą za tym właśnie parawanem. No, oczywiście spokojnie, to nie trwało długo, zespół się pokazał, świetne czasy. Wtedy, wtedy też y, miło było popatrzeć z bliska y, właśnie na, na beksa, na basistę, którego oczywiście kojarzymy z Gugu między innymi, ale to już przecież zupełnie inna muzyka w tej chwili. No, dzisiaj można sobie tylko pomarzyć o takim koncercie Stevena Wilsona w takim ciaśniutkim klubie, jakim był Eskulab, bo to już teraz do, w grę dochodzą większe trochę właśnie sale, jakieś areny koncertowe. Przecież niedawno był nawet na Torwarze. Tak to wyglądało. Nie byłem na tym koncercie, ale jestem w ciemno przekonany, że musiał być świetny. A zatem Sweet w nawiedzonym studio. I don't know how to reach you. To genialna piosenka, Każdy każdy kto ma w chałupie płytę Night Faults, to dokładnie wie o czym mówię. She said, but you